i na najgłupszy polski podcast. Znowu nadaję! Cześć, jestem Krzyszman, a wysłuchajcie podcastu. Jest inni Dzisiejszy odcinek będzie inny niż wszystkie. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy, bo dzisiejszy odcinek, chcąc czy nie chcąc, będzie półodcinkiem. Dlaczego dzisiejszy odcinek będzie pół odcinkiem? Dlaczego jest inna jakość? I dlaczego teraz nadaje szafy? Tego dowiecie się właśnie, pod, właśnie w tym odcinku. Wow. Jedyny w Polsce. Niezła Podcast gitarowy. Jedyny polski podcast o gitarach. Gitarowy co. co, co. W życiu podcastera mamy kilka ważnych momentów. Pierwsze, to jest to, kiedy postanawia słuchać podcastów. Postanawia słuchać podcastów, no trochę to dziwnie brzmi, ale kiedy zaczyna słuchać podcastów? No, yy, słucha tych podcastów, zarzeka się, że nie, ja nie mam głosu do nagrywania podcastów, ja nie będę dobrym podcasterem, po czym wie, że to że nie będzie dobrym podcasterem, ale mimo wszystko, yy, mimo wszystko zaczyna nagrywać. Mi to się, tak się stało mniej więcej w maju roku 2020, dziewiątego, yy, nie dziesiątego, dziesiątego. A wtedy powstał pierwszy mój podcast, podcast TNC3, pociągnął dwa odcinki. Potem powstał podcast wakacyjny, który się już rozrósł i przyniósł mi sławę. <grym> no i później dochodzi moment, w którym podcaster zakłada swoją stronę. Yy, no, jest mizerna, mała, ale go cieszy, bo to jest jego własna strona nagrywa pierwszy odcinek. Później pojawia się pierwszy komentarz. Mój pierwszy komentarz, który pojawił się pod odcinkiem, był to komentarz od Kasi, koleżanki z klasy mojej i był to komentarz do od pierwszego odcinka podcastu wakacyjnego. Później podcaster twierdza, że trzeba zobaczyć statystyki i widzi swoje pierwsze 30 ściągnięć. Bardzo się z tego cieszy. później 50, a później dostaje do upragnionej setki. Wie, że pewnie naprawdę sięgnęło tylko kilka osób, ale setka go naprawdę cieszy. Potem stwierdza, że potrzebny mu jest lepszy sprzęt. No i kupuje dyktafon. Ja właśnie dzisiaj dostałem mój kupiony dyktafon. Jest to dyktafon Olympus WS350S. Właśnie go trzymam w ręce. Jestem w szafie. Dlaczego? Dlaczego? Bo podcasterzy często nagrywają odcinki w wannie, bo to taki symbol, że już, już jest podcasterem. A ja chcę ustanowić nowe prawo. Żeby być jeszcze prawdziwszym podcasterem, trzeba nagrać 10 odcinków, odcinek szeptany, to jest już uznane. Odcinek w wannie, przypominam nagrałem odcinek z wanny podcastu wakacyjnego, co prawda w wannie nie było wody, ale nigdzie nie było napisane, że trzeba w tej wannie mieć wodę. Więc odcinek yy, wanny i także odcinek szafy. Mój odcinek szafy jest to odcinek 24. 25 właściwie, chociaż jest to połówka, bo jest to. Yy, nie jest to suplement, ale połówka odcinka, bo. W moim mniemaniu pół odcinek jest to taki odcinek, do 15 minut, no, więc jest to odcinek 25, bo ostatni odcinek był 24,5. Jest po głupoty, więc yy, jest to 20... Yy, 25. Trochę uchylam drzwi od szafy, bo nie ukrywam, że w mojej szafie jest trochę duszno. Jestem tu z kurtką, jakimś płaszczem, koszulami białymi do szkoły, bo muszę chodzić w białych koszulach. I nam wluszczę szafę i patrzę na swoją fatiatę jak mówię. Jest to odcinek jechany na żywca, więc, więc nie wiem co. O, muszę się podapiać w intymnym miejscu. Normalnie bym to wyciął, ale nie wytnę tego dzisiaj. jeśli nie będzie wycinania. Zobaczcie jak wam naprawdę. Chociaż i tak mało wycinam. Mało. Pojedyncze zdania z odcinku i to z odcinka i to nie zawsze, nie zawsze. Dobrze, więc może polecę jakieś podcasty, bo jest to odcinek, nie powiem, zapychający. Polecam podcast Bez Kitu, ale to już polecałem. Naprawdę polecam wam podcast Travelcast. Prowadzi go Ujemny, który jest podcasterem świetnym, chociaż jeszcze podcasterem nie jest, ale naprawdę świetnie mówi. Świetnie mówi Ujemny, bardzo cię lubię, bardzo lubię twój podcast, bardzo fajnie opowiadasz, jesteś super, naprawdę super. Następny podcast odkryłem w Siódme Niebo. Są to kazania, które można znaleźć w internecie, ale, no, ale jakoś tak podoba mi się to. Najbardziej podobają mi się oczywiście kazania księdza Pawlukiewicza, a najmniej kazania księdza Natanka, który według mnie jest nawiedzonym księdzem. Co jeszcze mogę polecić? Wszystko chyba już polecałem na antenie tego podcastu. Japanimation jeszcze zacząłem nowe słuchać. No, fajny podcast. Dobra, no to co jeszcze, co jeszcze? Jeszcze mogę powiedzieć, żeby dojechać do progu tych 5 minut, yy, może teraz zaliczę część szeptanu tego odcinka. No, no to ta część podcastu szeptana jest już zaliczona. Nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć. Właśnie nagrywam teraz z samego mikrofonu podcastowego. Ważne jest to, że nie mam, nie mam, teraz podłączonego do niego mikrofonu studyjnego. Tego mikrofonu co na nim nagrywałem z komputera, z laptopa. Nie mam go. Bo.. bo bo bo. bo. No chcę zobaczyć jak brzmi z głośników, nie mogę ruszać obudową, bo to wszystko słychać. To jest właśnie wielki minus tego tektafonu, że jeśli ruszę obudową, wszystko słychać. Tak sobie myślę, że siedzę w tej sztafie, trochę uchylę na sobie drzwi, to bym jakby tu ojciec przyszedł. Byśmy bo nie, nie, wiem. Dzisiaj chciałem nagrywać z wanny, jeszcze raz tym razem z modą, no ale mama oglądała na dobrej czy jakoś tak, no... Wstydziłbym się, po prostu bym się wstydził trochę. Nie wiem, wy też macie taki strach, jeśli ktoś jest z domu? Tak samo, bardzo bym było mi wstyd, jeśli... Nie, nie wstyd, ale miałbym naprawdę, no, no nie fajnie, jeżeli nauczyciele, nauczyciele by zaczęli słuchać podcastów, no i natrafiliby też na niegłupoty. głupoty. No, to by było trochę dziwne. Dobra, trzeba zobaczyć i już nagrywamy. 6 minut 37 sekund. No ja myślę, że to odpowiednia pora, żeby zakończyć półodcinek nasz nic nie wnosi, ale chciałbym chciałem się po prostu pochwalić dyktafonem. Więc tyle w podcaście, dziękuję, do następnego razu, a następny raz będzie w Wąbek tajemniczy 9-19 lutego. Dzięki, że Mówił z Wami Krzyżman, cześć.